Dodam taki dodatek jeszcze nagrany 3 sierpnia z rana. Na śniadanie zjadłem dzisiaj arbuza, trochę cebulki zmieszanej z jabłkiem, dwa kiwi, a pół godziny wcześniej napiłem się trochę wody, około litra. Także jestem dobrze nakręcony przez węglowodany, proste z błonnikiem. i jest fajnie. I jako taki dodatek chciałem pokazać trochę materiału dowodowego, żeby nikt nie zarzucił mi, że opieram się tylko na ogólnikach, na bezpodstawnych oskarżeniach, na bełkocie. Znamy te kontrargumenty, że z jednej strony, kiedy się przedstawia materiał dowodowy, to że nudzi, marudzi, czepia się, wyłuskuje jakieś nieistotne szczególiki, Manipuluje. Z drugiej strony, kiedy się uogólnia pewne kwestie, w jakimś sensie też upraszcza to, że podaje się tylko ogólniki. Na wszystko znajdą wyjaśnienie, dlatego że oni z tego żyją, więc muszą coś wymyślić, cokolwiek wymyślą. Wojna odbywa się zarówno fizycznie, stosy, palenie i tak dalej, eliminacja z miejsc pracy i tak dalej. To się to, to odbywa fizycznie, ale też jest wojna psychologiczna. Ustawienie odpowiedniej propagandy, aby zrobić z człowieka matoła, oszukać go i zwieść. To jest właśnie działanie ich, Watykanu. to oskarża się sekty zgodnie z zasadą uderz w stół, a nożyce same odezwą się. I tak samo oni. Stosują metody psychomanipulacji w swoich kościółkach. Działają w taki właśnie sposób od 1600 lat. Znają doskonale te metody. I kiedy grupy religijne stosują podobne, o wiele mniej sprytne itd., to zaraz krzyczą o sekty manipulacja. I teraz my chcemy pokazać Karola Wojtyłę, Jana Pawła II papieża jako sektofoba monopolizującego między innymi kraj Polski i nie tylko, by zdobywać wszelkimi metodami władzę, nazywając sektami te grupy, które można, które nie mają umocowania politycznego. Wojtyła jako polityk działający na arenie międzynarodowej głowa państwa Watykańskiego mający kontakty z politykami, którzy byli protestantami, buddystami, muzułmanami, musiał grać rolę osoby tolerancyjnej. Natomiast prawdziwa tolerancja objawia się wobec tych, którzy nie mają żadnego umocowania politycznego, wobec małych grupek, które nie mają ani za sobą pleców, ani nie mają władzy, ani pieniędzy. Tu się objawia prawdziwa tolerancja. Nie wobec wielkich graczy międzynarodowych, Niemiec, kościoła luterańskiego Rosji i kościoła prawosławnego krajów buddyjskich krajów muzułmańskich, półtorej miliarda ludzi tu nie, tutaj trzeba grać dyplomatyczną rulkę, a za kulisami można szemrzeć, że i tak u nas jest tylko prawda tylko jest Jezus u nas bo my jesteśmy od apostołów kontynuacją, wszystko jest u nas o innych można powiedzieć tak no, tolerujemy was, szanujemy, ale cichaczem. to są słudzy diabła i teraz przedstawimy materiał dowodowy pokazujący, że inspiratorem sektofobii w Polsce był nie kto inny, ale sam Karol Wojtyła. Tam zawsze jest w Watykanie taka zasada, jeśli coś niby dobrego Watykan robi, o papież o wszystkim wie. A kiedy i są jakieś machloje, cyrki, papież tego nie wie, papież nic nie wie, papież jest dobry, papież nie zajmuje się wszystkim. Taka sprytna jest gra prowadzona. Tak samo, jeżeli już był dowodnik, że sektofobia w Polsce była, na co są niezbite dowody w postaci filmów dokumentalnych o sektach, programów publicystycznych o sektach, niezliczona masa tego została wyprodukowana. Na internecie można poszukać ogromną ilość tekstów katolickich, działaczy, m.in. Andrzej Wronka, Tekieli, Terlikowski, Posadzki i wielu innych szczujących na mniejszości wyznaniowe jako na sekty. I teraz można powiedzieć, no Karol Wojtyła nie wiedział, że Kościół Polski tak bardzo zaborczo walczy o monopol religijny. On się tym nie zajmował, on miał bardziej ogólne sprawy. On mówił o kumeni, o miłosierdziu, odwiedzał synagogi. To był papież miłosierdzia, pojednania i tolerancji. I takie tanie numery nie były jego sposobem działania. Tego typu argumenty wyjaśniające. Na podobnej zasadzie zresztą wyjaśnili, w jaki sposób Karol Wojtyła wyszedł z Pinochetem, zbrodniarzem Pinochetem do okna, by się dać fotografować. Wspierając go podczas swojej wizyty w Chile, tam tego dyktatora, mówiono, a, bo to był podstęp. Oni tam stanęli, nagle się otworzyła zasłona i papież już nie mógł uciec. Biedny papież został tak oszukany przez Pinocheta. No śmieszne, to on, oni na wszystko znajdą sposób. No i teraz odczytam troszeczkę materiałów. Dla przykładu. Karol Wojtyła jako papież podczas swej pielgrzymki do Polski powiedział w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku w trakcie mszy transmitowanej na żywo w telewizji oglądanej przez sporą część Polaków. W ciągu tysiąca lat przeszło poprzez te polskie ziemię wielu ludzi, którzy słuchali Słowa Bożego. Przyjmowali je z ust tych, którzy to słowo głosili. Przyjmowali je najpierw z ust wielkiego misjonarza tych ziem, świętego Wojciecha. Byli świadkami jego męczeństwa. Następne pokolenia wyrastały na tym za siebie dzięki posłudze innych misjonarzy, biskupów, kapłanów, zakonników szeregi apostołów Słowa Bożego. Jedni potwierdzili orędzie Ewangelii męczeńską śmiercią, inni przez powolne spalanie się apostolskim trudzie w duchu benedyktyńskiego Ora et labora – Módl się i pracuj. Słowo głoszone nabierało szczególnej mocy jako słowo potwierdzone świadectwem życia. Długa jest zaprawdę tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się ciałem. Tutaj Wojtyła chce podkreślić, że Polska jest zawsze katolicka, Święty Wojciech, który był jakimś takim bandytą, zbrodniarzem, który narzucał między innymi ludom na północy Polski wiarę katolicką, i on tutaj też m.in. robił różne numery. Różni tutaj akitatorzy się pojawiali, narzucali ogniem i mieczem, mordem. On tutaj o tym nic nie mówi. On tylko mówi o tym, że oni się spalali, męczeńską śmiercią i tak dalej. Kłamstwa, propaganda obrzydliwa ukrywająca fakt, że pierwsze setki lat to było mordowanie, masakrowanie słowiańskich tradycji, kultur. Ludzie chcieli wierzyć po swojemu, ale tyła tutaj oczywiście stara się przedstawić piękną, laurkową wersję historii świata Polski. Ora et labora. Módź i pracuj. Ani się nie modlili, ani nie pracowali. Żyli z wyzysku ludu, z dziesięcin, z innych datków. Ani się nie modlili, tylko zabijali, mordowali, montowali krucjaty. Taka była rzeczywistość, a Wojtyła, inkwizytor tutaj, stwarza bajeczkę dla ludu, by oszukać ich. Jaki to Kościół był zawsze dobry, jak on tu wspierał, jak on tutaj jest wbudowany, jaka to jest nasza kultura polska, katolicka, wszystko co inne ma być zniesione. Ale czytamy teraz dalej. Słowo ogłoszone nabierało szczególnej mocy, jako słowo potwierdzone świadectwem życia. No myśmy już widzieli to świadectwo życia. Potem dalej mówi, długa jest zaprawdę tradycja słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach i długa jest tradycja świadectwa dawanego Słowu, które w Chrystusie stało się ciałem. Idzie ona przez stulecia. W tę tradycję wpisuje się także nasze stulecie. Potem już opuszczę tę mowę. Całość jest na internecie dostępna. Jego pielgrzymek, między innymi ta mowa w Pelplinie do obejrzenia i usłyszenia z obrazem można sobie bez problemu znaleźć i zobaczyć. Zresztą jak ktoś chce poszukać pielgrzymkę w Pelplinie, to znajdzie i nagranie audio, i spisaną formę na internecie. Nic trudnego to znaleźć, co czytam. I dalej Wojtyła mówi, trzeba abyśmy pamiętali o tym historycznym za siebie słowa i świadectwa, szczególnie teraz, gdy zbliżamy się do kresu drugiego tysiąclecia. W trzecim tysiącleciu nie może zostać przerwana ta wielowiekowa tradycja. Owszem, Zważywszy na nowe wyzwania, jakie stają wobec współczesnego człowieka i całych społeczeństw, trzeba, abyśmy wciąż odnawiali w sobie świadomość, czym jest Słowo Boże, jakie jest jego znaczenie w życiu chrześcijanina, w życiu Kościoła i całej ludzkości. Cały czas tu jest właśnie to wzmacnianie monopolu religijnego, to pokazywanie, my tu jesteśmy od, od wieków, od zawsze innym wara. Potem opuszczamy fragment i dalej. W ciągu dwudziestu stuleci... Kościół pochylał się nad kartami Ewangelii, aby je dokładnie odczytać, jak najdokładniej odczytać to, co Bóg zechciał w nich objawić. Wydobywał, Kościół tutaj, czytam dalej jego mowę, wydobywał najgłębsze treści słów i wydarzeń, formułował prawdy, ogłaszając je jako pewne i zbawienne. Święci wprowadzali te prawdy w życie i dzielili się własnym doświadczeniem spotkania ze Słowem Chrystusa. W ten sposób na fundamencie świadectwa apostołów rozwijała się tradycja Kościoła. Jeśli dziś sięgamy po Ewangelię, nie możemy jej odrywać od tego dziedzictwa stuleci, od tej tradycji. Mówię o tym dlatego, że istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej tradycji wiary Kościoła, stosując klucze właściwe dla współczesnej literatury czy publicystyki. Rodzi to niebezpieczeństwo uproszczeń, zafałszowania objawienia prawdy, a nawet naginania jej do potrzeb z góry przyjętej indywidualnej filozofii życia czy ideologii. Już święty Piotr, apostoł, występował przeciw takim próbom, gdy pisał. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Zadanie zaś autentycznej interpretacji Słowa Bożego powierzone zostało tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, jak przypomniał ostatni Sobor w Konstancji o objawieniu Bożym Dei Verbum. Cieszę się, że Kościół w Polsce skutecznie wspomaga wiernych w poznawaniu treści objawienia. Wiem, jak wielką wagę przywiązują dusz pasterze do liturgii słowa podczas mszy świętej oraz do Katefezy. Dziękuję Bogu za to, że przy parafiach oraz w ramach wspólnot i ruchów kościelnych stale powstają i rozwijają się kręgi biblijne i grupy dyskusyjne. Konieczne jest jednak, aby ci, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za autentyczny wykład objawionej prawdy, nie polegali na własnej, często omylnej intuicji, ale na solidnej wiedzy i niezachwianej wierze. I teraz to było powiedziane do milionów Polaków, którzy nie mają głębszej jakiejś wiedzy, poznania, zaharowani, pracują po 12 godzin gdzieś w wyzysku, nie mają czasu na myślenie itd. Przyjeżdża dla nich wielki autorytet i nagle mówi, że jedyna słuszna interpretacja Biblii to jest ta nasza katolicka, wiekowa, każda inna jest błędna, jest grzeszna, co sobie w ten czas taki katolik może pomyśleć o kościele luterańskim, prawosławnym, zielonoświątkowym, Świadkach Jehowy czy innych kościołach, które inaczej interpretują Biblię, jako o heretykach, jako o sektach, jako o odstępstwach. Tu zostało wyraźnie powiedziane, prawda jest tylko u nas w kościele. My się możemy do innych uśmiechać, mówić o ekumenii, ale my tylko mamy prawdę, inni jej nie mają i mieć nie będą. I każdy, nawet wewnątrz Kościoła, to by próbował w jakiś sposób swój znaleźć jakieś prawdy Biblii według swojej intuicji, zbłądzi, jeśli nie robi to według zasad katechizmu. To jest właśnie to ścięcie wszystkiego pod interes Watykanu. To, co my powiemy o Biblii, jest jedynie słuszne. Wszystko inne należy odrzucić. Jest to herezja, jest to niebezpieczeństwo. W zasadzie on, za pomocą tych gładkich słówek, powtórzył inkwizytorskie treści, które były głoszone przez cały czas. Dzisiaj się to ujmuje troszeczkę bardziej łagodnie, jeśli chodzi o formę, natomiast treść pozostaje bardzo podobna. Środki prowadzenia czystości rytualnej, katolickiej, też zostały usunięte nie z ich woli, kiedy ich usunięto z władzy politycznej, mimo że walczyli jak dziki o to, żeby utrzymać tę władzę, zabrano im. No to cóż, nie mają władzy politycznej, nie mogą palić na stosach, Jedyne, co mogą to takimi gładkimi słówkami twierdzić, że wszelka inna interpretacja Biblii, a Biblia to jest jedyne objawienie prawdy, to wszelka taka interpretacja jest zła, potępiamy ją. Oczywiście, Watykan teoretycznie może sobie tak twierdzić. Natomiast co innego jest publiczna działalność społeczna? W telewizji, kiedy tłumowi otępionemu przez różne czynniki, przez media, podaje się taką informację, to dla nich jest to zielone światło dla sektofobii, dla zwalczania innych. To było celowo manipulacyjnie wstawione przez Karola Wojtyłę, aby mniejszości wyznaniowe dusić. Właśnie tą mową, między innymi, to jest jedna z jego elementów. Potem pomówimy o innych rzeczach, które sam Wojtyła inspirował bezpośrednio. Powiem tak, że ten prymas polski, Józef Glemp, to mi nie wygląda na taką świnia. Wojtyła był zawsze takim krętaczem i kombinatorem. On mi bardziej wygląda. Blempowi może bardziej zlecono tą sektofobię niż on chciał. Niewielu jest takich księży Zenon, Grocholewski, inni, którzy no, nie są takimi świniami. A Wojtyła to taki mały krętacz, taki agent wpływu CIA, działający na korzyść CIA. To jego można właśnie podejrzewać o tego typu właśnie spryt, jaki sposób sprawić, by Watykan w Polsce dominował. Teraz moja interpretacja odczytana tego fragmentu. Jeśli ktoś nie wie, co tu zostało powiedziane i jakie są skutki tej mowy, to wyjaśniam, że jest to pośredni atak na inne wyznania chrześcijańskie, nieuznający stolicy apostolskiej z Rzymu za jedyną wykładnie prawdy. Plus ostra nagonka inkwizytorska na swobodny odczyt Biblii wewnątrz Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie. W zasadzie mówiąc, by nie czytali Biblii, ale tylko sztywny komentarz do niej. Najlepiej katechizm napisany profesorskim jazgotem, zmontowany przez Urząd Watykanu dla swego biznesu, zabijając ducha natchnienia istniejącego w swobodnym czytaniu księgi. I teraz po tych słowach tak zwanego wielkiego autorytetu prawie każdy katolik polski, często agresor, który usłyszał to kazanie będzie zwalczał każdego, kto inaczej od Watykanu interpretuje Biblii. Na przykład w sprawie kultu maryjnego, czci świętych obrazów, spowiedzi, sztunie mogląt komunii świętej, Trójcy, modlitwy za zmarłych i tak dalej. Kto wie, czy miłosierny, tylko z nazwy Wojtyła, nie zainspirował inkwizytorsko do 20 milionów katolików męskich i żeńskich, atakujących potem nienawistnie mniejszości. I po takiej mowie jedynie na względną tolerancję mogły liczyć co najwyżej kościoły mające umocowanie polityczne, np. prawosławie czy protestantyzm. Sparafrazuję i poprawię tekst katolika Ireneusza Kamińskiego, który w artykule Sekty w świetle nauczania Jana Pawła II pokazał głębsze oblicze inkwizytora Wojtyły, który podczas wizyty w Polsce na spotkaniu z młodzieżą na Wersterplatte w 1987 roku twierdził, teraz odczytuję je dosłownie co powiedział, o pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia osobowości własnej. Własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanie, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. No to już chyba nie trzeba było mniej bezpośredniego tekstu inspirującego do sektofobii. Tu powiedział wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. No to już brzmi jak Piotr Skarga, który kazał wyrzucać innych ludzi inaczej myślących i nie dawać im życia. I co jest ważne, on na tym wersterplaty wyraźnie mówi. Macie walczyć, każdy ma swoje wersterplaty, macie walczyć o prawdę, nie macie się poddawać, macie walczyć. I tutaj pokazał jasne cele, z czym trzeba walczyć. Na tym swoim platy, gdzie każdy ma swoją platy, czyli swoją walkę z okupantem, ze złem i tak dalej. Właśnie trzeba walczyć z tym, żeby nie było wyżywania się w sektach, które są obce kulturze, tradycji duchowi naszego narodu. Tu mamy już prawdziwą twarz kumelni Wojtyły. Jest to maseczka którą narzucono tylko i wyłącznie dlatego, że Stany Zjednoczone przejęły Watykan, Stany Zjednoczone dominują w protestanckim ujęciu i zmusiły Watykan do tej ekumenii, która jest niechciana, jest pozorna, powierzchowna, mająca na celu tylko głosić miłe słówka do kamerki, a swoje robić za plecami. A my tu mówimy o oficjalnych działaniach Karola Wojtyły, o oficjalnych mowach. A co się działo pokątnie, sprytnie, za kulisami, no to tego już się nie dowiemy, jeżeli ktoś by wyśpiewał z nich jak było no to kara śmierci no taka jest prawda Watykan jest wszechmogący co chwilę jakieś słyszymy samobójstwa, zabójstwa, zaginięcia, porwania Watykan się nie będzie patyszkował, gdy chodzi o kasę i władzę znamy to od 1600 lat ich działalności teraz czytamy dalej co Karol Wojtyła twierdził na przykład w piśmie z 1988 roku pod tytułem Christi Fideles Laici może źle przeczytałem, nieważne. Tu będę może czasami niedokładnie czytał, bo nie wiem, jak to się czyta z łodziny. I w numerze 34 tego pisma z 1988 roku Wojtyła twierdził, dziś jednak owemu moralnemu i duchowemu dziedzictwu grozi roztrwonienie pod wpływem wielorakich procesów, wśród których na pierwszy plan wysuwa się proces sekularyzacji i rozwój sekt. Tu już jasno mówi. Co jest zagrożenie? Rozwój sekt, nie? W społeczeństwach poinkwizytorskich, gdzie prześladowano, palono, mordowano na stosach, dawanie takiego przyzwolenia na to, żeby to zło, które było od wieków, jeszcze wzmacniać, niewiele trzeba. Czasem wystarczy zaniechanie wobec pewnych postaw, które były od wieków wpajane i nie powiedzenie nic, a on nie tylko milczał, ale też dodawał. I rozwój sekt. Tutaj, wyżywanie się w sektach, tu rozwój sekt. A jeszcze wcześniej co czytałem, co powiedział, to tak. Jeżeli dziś sięgamy po Ewangelię, nie możemy jej odrywać od tego dziedzictwa stuleci, od tej tradycji. Mówię o tym dlatego, że istnieje pokusa, aby interpretować Pismo Święte w oderwaniu od wielowiekowej tradycji wiary Kościoła. Już Święty Piotr, apostoł, przeciw takim próbom pisał. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne prostwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Potem Wojtyła w 1990 roku w orędziu na Światowy Dzień Migracji w piśmie Niebezpieczeństwo prozelityzmu sekt religijnych w numerze pierwszym dokonuje podziału sekt na chrześcijańskie, czerpiące inspiracje z religii wschodu, będące echem współczesnych ideologii, przeważnie rewolucyjnych. Taki podział sekt zrobił w tym swoim piśmie o sektach. Wojtyła w tym piśmie stwierdza, że trudno jest wyodrębnić wspólne cechy sekt no i oczywiście, to już mówiłem, że to otwiera furtkę do myślenia, że sekta to każdy inny, skoro nie ma wyraźnych cech. Wiadomo dlaczego ty nie może podać cech sekt. Bo jeżeli by je podał bardzo dokładnie, to by się okazało, że wszystkie są w Watykanie. Równocześnie nie podając żadnej, każda organizacja religijna, która przestaje działać na interes Watykanu, może być stwierdzona, że jest sektą. O tym można powiedzieć pokątnie, nie? My nie nazywamy was sektą wprost, bo nie mamy możliwości politycznych, musimy działać dyplomatycznie. I nie powiemy, jak wygląda sekta, ale w domyśle jest, a już to sekta, uważaj, nie idź tam, bo to sekta. To jest taki sprytny wybieg. I teraz Woj Wojtyła stwierdza, że można wskazać pewne ogólne tendencje wśród tych sekt, a więc głoszą one, te sekty, że zbawienie jest udziałem tylko niewielkiej grupy. No i jeżeli to ma być wyznacznik sekty, że zbawienie jest udziałem tylko niewielkiej grupy, no to tak właśnie głosili pierwotni chrześcijanie. I Watykan do Soboru Watykańskiego II. Czytamy te, że każdy, kto nie uznaje Kościoła, jest wyklęty, przeklęty, potępiony i tak dalej. Znamy te wszystkie wypowiedzi do Soboru Watykańskiego II. Tu nagle okazuje się, że to jest element sekty. No to jeżeli pierwotni chrześcijanie twierdzili, że nie ma zbawienia poza Jezusem, którego oni są wysłannikami, którego oni widzieli z martwych stałego, nie ma innego imienia pod niebem, w którym byłoby zbawienia, tylko w imieniu Jezusa. To są słowa z dziejów apostolskich, z Biblii. I bardzo wiele elementów. Kto jest z Boga, musi z nas słuchać. Kto nie jest z Boga, tego listy janowe. Całe pisma pokazują jedno. Oni się uważali jako ta mała, niewielka grupa na początku, pierwotna chrystian, za tych, którzy mają jedynie zbawienie. Bo tylko zbawienie było w Jezusie. I teraz, jeżeli on twierdzi, że ta niewielka grupa głosi to zbawienie i to jest element sekty, no to oni są jedną wielką sektą, Watykan. Bardzo fajnie to określił i te, dlatego on się tak bał, tak dokładnie powiedzieć, jakie są cechy sekt. Potem następnie, jaka jest według Wojtyły cecha sekt, kierują nią ludzie obdarzeni wybitną osobowością. Przecież jeżeli to ma być element sekt, no to przecież tak właśnie działają grupy wewnątrz katolickie, na przykład no, w Duchu Świętym. Tam się wszystko opiera na liderach, na ludziach, którzy są jak jacyś błyskotliwi, którzy potrafią się popisać mową i tak dalej. No, przecież dokładnie to jest opis wszelkich grup, jakichkolwiek grup religijnych, że to się opiera na wyraźnych osobowościach. Wiadomo dlaczego, bo tych osobowości w Watykanie jest mniej, tam się wszystko opiera na swostniałej tresurze ludzi, na tym, żeby oni tylko płacili na tacy, robili to i tam, to tam jest tego mniej, no to to trzeba wymienić, że to jest złe. To zasugerować, że nie mogą być to już wybitne osobowości, nie? Kierują nią ludzie obdarzeni wybitną osobowością. no? Pięknie się dowiedzieliśmy o tym, czym są sekty. I teraz dalej. Według Wojtyły ich adepci są związani z Bogiem uprzywilejowaną relacją. No właśnie to są poglądy Watykanu, Chrześcijan i Biblii. No, to kolejna śmieszna sprawa. Aha, tylko oni znają Jego tajemnicę. No i to właśnie głosi Biblia. No tu Tam jest Biblia, tak zwany apostoł Pawła, który mówi: Mi została bieguna ta tajemnica Boża i tak dalej. No to oni znają tą tajemnicę Biblii, tego Jezusa, nie? Przecież kto znał Jezusa w pierwszym wieku poza jakąś małą grupką nie? Właśnie jest dokładnie na słowo misterium misterium tajemnica. Ukrycie, schowane. My tylko znamy to misterium. Misterium Boga. To jest cały przekaz Biblii. To chyba Wojtyła Biblii nie zna, a głosi się, że jest jedynym nieomylnym jej interpretatorem. To jeżeli on jest nieomylnym interpretatorem Biblii, a nie dostrzega w niej prostych faktów związanych z jedynozbawczością tylko, że pierwotni chrześcijanie znali tą tajemnicę i on teraz zarzuca to sektom, no to to jest człowiek poplątany, pomieszany, oszust i kłamca i zwodziciel. Dalsza cecha to poszukiwanie sakrom w tych grupach. Albo jest najwyższą wartością, ku której człowiek dąży, choć nigdy jej nie osiąga, albo osadzone jest w świecie magii, gdzie człowiek próbuje sprowadzić je do sfery swego oddziaływania, aby nim manipulować i sobie je podporządkować. Tak oto Wojtyła twierdził. Jeżeli nam mszy świętej za pomocą magicznego płatka doznaje się doznań mistycznych, widzi się Boga Chrystusa, napełnia się chwałą i tak dalej, no to wypisz, wymaluj magia katolicka, że spowiedź to tamto, to są wszystko magiczne obrządki, które mają właśnie doprowadzić do czego? Żeby znaleźć sakrum w tym działaniu, w tych grupach, na od nowa w Duchu Świętych. To jest tam najwyższą wartością, do której człowiek dąży, choć nigdy je nie osiąga, bo oni mówią, że dopiero po śmierci będzie pełne zbawienia, teraz może mieć tylko takie namiastki. I co jeszcze można powiedzieć o Kościele katolickim? Że osadzone jest to wszystko w świecie magii, gdzie człowiek próbuje sprowadzić je do sfery swego oddziaływania, Na przykład spowiedź, opłatek, różne rytuały religijne katolickie, aby nim manipulować i je sobie podporządkować. Oni sobie w opłatku podporządkowali Boga. Potem dalej czytam. Wojtyła twierdzi w numerze trzecim tego pisma, Christi Fideles Laici. Twierdzi on, cytuję. Sekty. I nowe ruchy religijne stanowią dla Kościoła bardzo poważne wyzwanie dusz duszpasterskie, zarówno ze względu na negatywne zjawiska duchowe i społeczne, z których się wywodzą, jak i na elementy doktryny religijnej, które traktują instrumentalnie. Koniec cytatu. Według Wojtyły owe niebezpieczne elementy doktryny i praktyki to opaczne i błędne wyrywanie z kontekstu katolickiej nauki i tradycji różnych elementów co może prowadzić do dużych nieporozumień, szczególnie, że wyprowadza się wnioski bardzo odległo od tego pierwotnego kontekstu. Potem dalej twierdzi on, że agresywna gorliwość, która jest sekciarską deformacją apostolskiego zapału misyjnego. Na przykład zaczepianie przechodniów na ulicy, werbowanie nowych członków, chodząc od domu do domu. No to jest ewidentna aluzja do Światów na przykład i co jest ważne, że sekty i nowe ruchy religijne stanowią dla Kościoła bardzo poważne wyzwanie duszpasterskie i teraz czytam dalej nie już Wojtyły, ale moją interpretację tego co tu zostało powiedziane Watykan gdy ma już poddanych w garści i nie musi głosić od domu do domu to potępia to, co może mu odebrać elektorat również nie potrzebuje już gorliwości, bo jako sztywna instytucja urzędnicza daje Pana Boga zbiorowo w opłatku i trzeba biernie, bez emocji wykonywać narzucone gesty podczas ich spektakli, następnie zarzucanie sektom negatywnych skutków dla całego społeczeństwa to walka o kontrolę umysłu na nutę imperializmu Stanów Zjednoczonych, który Wojtyła wprowadzał na przykład w Polsce. Natomiast trzeba się zgodzić, że mniejszości jako konkurencja określone agresywnie sektami stanowią dla Watykanu i Stanów Zjednoczonych bardzo poważne wyzwanie pasterskie. Przy okazji mamy atak na świadków wiechowych chodzących od domu do domu i wiemy dlaczego między innymi ich dzieci były prześladowane w Wojtyliskiej Polsce. Czyli on tu tak naprawdę uderza sedna walki z tzw. Tak mniejszościami religijnymi jako sektami. Jest to poważne wyzwanie duszpasterskie by nie tracić swoich owieczek pokazał aluzyjnie, że chodzi tutaj o walkę, by zachować monopol religijny. I Wojtyła w tym piśmie straszy katolików przed wstąpieniem do mniejszości religijnej, w końcu podając faktyczny cel swoich wypowiedzi o tak sektach. Czyli, że, cytuję, należenie do nich oznacza wyparcie się wiary, w której zostaliście ochrzczeni i wychowani. Widzimy, o co tu chodzi. Cała ta bajeczka, o tym, że w sektach jest źle, wyłapywanie jakichś najgorszych elementów, powiedzmy, istnieje na świecie kilka milionów takich małych grupek i w jednej się pojawiło samobójstwo, to uważajcie, bo będzie samobójstwo jak w tej grupie. To jest taka manipulacja. Bo będzie to, tamto. Powyłapywali jakieś kilkanaście psychopatów, którzy może byli nawet montowani przez agenturę CIA, aby stworzyć pozór tych sekt. I na tej podstawie mogą atakować właśnie ludzi, a tak naprawdę chodzi o jedno. Należenie do nich oznacza wyparcie się wiary, w której zostaliście ochrzczeni i wychowani. A co to oznaczy, że wyparli się wiary? Przestają płacić na tace. Kościół katolicki traci elektorat, traci wiernych. Gdy traci wiernych, traci i pieniądze, i możliwości wpływu społeczno-politycznego. Wypada z gry. I ten tekst, że należenie do tych sekt oznacza wyparcie się wiary, w której zostaliście ochrzczeni i wychowani, jest typowym inkwizytorskim straszeniem. Demonami, piekłem i zdradą. To jest cały czas ten inkwizytorski styl myślenia, tylko opakowany troszeczkę łagodniej. Jak powiedział Barack Obama, śmierdząca ryba, nawet jeśli ją się przepakuje, do pięknego opakowania dalej będzie śmierdzić. I to samo jest z Watykanem. Widzimy tutaj, cytujemy słowa dosłowne wypowiedzi Karola Wojtyły. Potem dalej Wojtyła mędrkuje, cytuję dosłownie, różne przejawy braku życiowej stabilizacji, Wykorzystywane przez sekty i nowe ruchy religijne, aby sprowadzić na manowce wiarę imigrantów, winny pobudzać Kościół do otoczenia ich szczególną opieką i pomocą. Tu jest ukryty cel działania Wojtyły. By nie sprowadzić na manowce imigrantów, którzy na przykład dziś wyjechali za granicę i postanowili dostać wsparcie jakiejś małej grupy, otwierają się religijnie, jest jakaś inność. Na przykład polscy katolicy bardzo często przychodzą potem na budyst, tak dalej. Odrywają się od tego zabobonu, tej ciemnoty, od tego skostnienia. Tutaj zauważają, że jest inny świat, że jest coś innego. Teraz Wojtyła przestraszony o utratę bardzo dużej ilości wiernych, co może powiedzieć, że są to sekty, które sprowadzają na manowce wiarę emigrantów i Kościół musi być pobudzony do otoczenia ich szczególną opieką i pomocą. Wojtyła w swojej encyklice misyjnej Redemptoris Missio z 1990 roku dzieli ruchy religijne na godne ekumenii i te inne jako sekty. Cytuję numer 50 tej encykliki misyjnej. Działalność ekumeniczna i zgodne świadectwo dawane Chrystusowi przez chrześcijan należących do różnych kościołów i wspólnot kościelnych przyniosły już obfite owoce. Tu przerwę w tekst i dalej czytam. Ekspansja tych sekt stanowi zagrożenie dla kościoła katolickiego i wszystkich wspólnot kościelnych, z którymi prowadzi on dialog. Jak już wcześniej mówiłem, jeszcze to przeczytam. Ów dialog prowadzony jest tylko z tymi kościołami, które mają pozycję w Stanach Zjednoczonych, plus kościół prawosławny i luterański itd. Inne to już są sekty. W piśmie Pastores Dabo Vobis 1990 roku Wojtyła twierdził w numerze szóstym. Pragnienie absolutu oraz żywego i głębokiego z nim kontaktu jest dziś tak silne, że sprzyja szerzeniu się pewnych form religijności bez Boga oraz sekt wszędzie tam, gdzie brak autentycznego przepowiadania całej Ewangelii. Rozprzestrzenianie się sekt również w niektórych środowiskach tradycyjnie chrześcijańskich niech będzie dla wszystkich synów Kościoła a zwłaszcza dla kapłanów, stałym nakazem przeprowadzania rachunku sumienia odnośnie do wiarygodności ich świadczenia o Ewangelii i równocześnie znakiem, jak głębokie i powszechne jest poszukiwanie Boga. Ech, jeszcze raz przeczytam, co jest tu najważniejsze. Rozprzestrzenianie się sekt, również w niektórych środowiskach tradycyjnie chrześcijańskich, niech będzie dla wszystkich synów Kościoła, a zwłaszcza dla kapłanów, stałym nakazem przeprowadzania rachunku sumienia. To rozprzestrzenianie się, to ich boli. Tu jest słowem kluczowym rozprzestrzenianie się. Tracenie elektoratu, osłabianie pozycji Watykanu, osłabianie ilości pieniędzy, władzy. My przegrywamy. Musimy być bardzo czujni, mieć stały rachunek sumienia. Chociaż ten rachunek sumienia jest bardzo wybiórczy i selektywny u Wojtyły jeżeli on chronił przestępców z Rwandy, którzy uciekali przed wymiarem sprawiedliwości, jeżeli on chronił pedofilów w kościele, jeżeli on chronił machlojki Banku Watykańskiego, różne zbrodnie, jak i zbrodniczość Stanów Zjednoczonych wobec różnych krajów. Tu jest, można powiedzieć, rachunek sumienia taki bardziej polityczny, że my musimy stwarzać bardziej taką maseczkę, bardziej medialną, żeby ludzi jeszcze bardziej przyciągnąć, a te inne ruchy jako w cudzysłowie sekty, my musimy obalić, zniszczyć, pokonać, aby się już nie rozprzestrzeniały, bo to jest dla nas najważniejszy problem. Rozprzestrzenianie się sekt. No i teraz dalej czytam, nie Wojtyła, ale moją interpretację. Tu widać jaśniej, o co chodzi Watykanowi, gdy dla nich sekty to jest to, co zagraża monopolowi Watykanu i światopoglądowi promowanemu przez reżim Stanów Zjednoczonych i podobne kraje. I celowo się nie mówi, co jest sektą, bo jeśli jakiś ruch Watykanowi sprzyja, mówią, że nie jest sektą. A jeśli się odwróci od ochrony interesów Watykanu, nagle stanie się sektą. Poza tym niech katolicy myślą na wszelki wypadek, że poza kościołem katolickim wszyscy inni są sektą. Ale jak co? My tego nie powiedzieliśmy, bo musimy udawać ekumenizm, bo taki mają nakaz ze Stanów Zjednoczonych. Ale cicho Watykan sugeruje, by tak czy owak w oczach mas tylko on nie był sektą. I od biedy protestanckie kościoły ze Stanów Zjednoczonych jeszcze można było uznać jako nie sekt, można to powiedzieć nawet. Widać tutaj nieskrytą tym razem ostrą gorliwość Wojtyły. By nikt, kto jest pod kieratem tak zwanego tradycyjnego chrześcijaństwa, którego Kościół katolicki nie jest przedstawicielem, nie szukał tak zwanych nowinek religijnych równa się sekt. Ale trzeba tak uatrakcyjnić swoją ofertę marketingową, by nie było odpływu do innych ruchów, ciekawszych i lepiej dostarczających głębokie poszukiwanie absolutu. I tu mamy właśnie faktyczną działalność Wojtyły. Gdzie w mediach puszcza się tylko wyselekcjonowane wypowiedzi, najczęściej te miłosierne, a skrywana jest bezwzględna walka o zachowanie raz zdobytej pozycji Watykanu w wielu krajach, by utrzymać średniowieczny monopol, co prowadzi do podstępnego budowania poczucia sektofobii w swoich parafiach jako najlepszy, bo wewnętrzny strażnik monopolu religijnego. Gdy parafianie mają taką ideologię nienawiści religijnej do diabła i sekty, że się skutecznie samokontrolują, jak i niszcząc w swym otoczeniu z dziką histerią wszelkie próby przejścia z Watykanu do jakiejkolwiek innej grupy, czyli w odczuciu większości odejściu do... gdzie? Do sekty. To było typowe w Polsce Wojtyliszej po 1989 roku, że jeżeli się powiedziało, że się wierzy w cokolwiek, a nie jest się katolikiem, o sekta, uwaga. I o to chodziło. W 1993 roku Wojtyła przestrzegał biskupów polskich. Ważne jest, co powiedział do biskupów polskich i co oni realizowali tutaj na różne sposoby, jak na przykład ośrodki dominikańskie i tak dalej, programy telewizyjne, przemycanie do filmów fabularnych, do filmów dokumentalnych, do seriali, treści sektofobicznych, psychomanipulacja. I co on powiedział do tych biskupów w 1993 roku, kiedy się właśnie rozpętała na dobre sektofobia w Polsce? W dziedzinie religijnej natomiast nie można nie zauważyć negatywnego wpływu sekt, a także nasilających się pseudoreligijnych prądów określanych mianem New Age. No to tu mamy ekumenię, tak? To jest ekumenia. Nie można nie zauważyć negatywnego wpływu sekt. No to teraz zamienimy słowo sekta, bo to jest takie słowo wytrych, a za nim się kryje tak naprawdę heretyków. W dziedzinie religijnej nie można natomiast zauważyć negatywnego wpływu heretyków, a także nasilających się pseudoreligijnych prądów określanych mianem New Age, bis. Potem w adhortacji apostolskiej Vita konsekrata Wojtyła twierdził w numerze 103. Osoby konsekrowane jeśli realizują wiernie wszystkie, dobrowolnie przyjęte zobowiązania, mogą wskazywać swym współczesnym, gdzie należy szukać odpowiedzi na swoje niepokoje, unikając rozwiązań złudnych i często negujących zbawcze wcielenie Chrystusa, takich na przykład jak te, które proponują im sekty. Wojtyła w czasie homilii wygłoszonej w siedlcach podburzał ogłupiony lud słowami, cytuję Ludzkość stoi w obliczu rozmaitych trudności, problemów i gwałtownych zmian. Przeżywa niejednokrotnie dramatyczne wszcząsy i rozdarcia. W tym świecie wielu ludzi, zwłaszcza młodych, doświadcza zagubienia i zranienia. Niektórzy padają ofiarą sekt i religijnych wypaczeń, czy też manipulowania prawdą. Inni ulegają różnym formom zniewolenia. Widzimy, gdzie się dało, tam ściskał te sekty. Tu sekty, tam sekty. A w jego ośrodkach dominikańskich dowiadywaliśmy się, że w Polsce działa czysto groźnych sekt. No to sekta jest już wszędzie. Otworzysz lodówkę i tam już sekta jest. I Wojtyła do końca życia głosił swoje antysekciarskie, sektofobiczne przesłanie, jak na przykład Adhortacja apostolskiej Ecclesia in Europa z 2003 roku twierdził w numerze 68. Obok licznych przykładów autentycznej wiary w Europie istnieje również religijność niejasna i niejednokrotnie błędna. Jej przejawy są często ogólnikowe i powierzchowne, a czasami wręcz ze sobą sprzeczne u tych samych osób. Obserwuje się takie zjawiska jak ucieczka w spirytualizm, synkretyzm religijny i ezoteryzm, dążenie za wszelką cenę do przeżycia wydarzeń nadzwyczajnych, które prowadzą do podejmowania wyborów prowadzących na bezdroża, takich jak przystępowanie do niebezpiecznych sekt czy szukanie doświadczeń pseudoreligijnych. Tu już jest bardzo fajna sklejka słowo. Sekty i niebezpieczne. Niebezpieczne sekty no to jeżeli on jest dla nich autorytetem, dla katolików i on takie rzeczy głosi, no to co prosty katolik może z tego wyciągnąć? Nienawiść do innych. Strach, oskarżenie o demonizm, spirytualizm, synkretyzm religijny, ezoteryzm, że to są słowa wypisz, wymaluj ze średniowiecza, o wróżkach, o czarach. To jest to samo nastawienie. Karola Wojtyły. Tu bardzo fajna mowa. W przemówieniu do biskupów brazylijskich przybyłych między innymi z regionu San Paulo, Wojtyła jasno powiedział Jest to dla Was, pasterzy, konkretny apel ku zmianie stylu podejścia do wiernych w ramach kościelnej wspólnoty i usilną zachętą do nowej i odważnej ewangelizacji, która rozwinie formy katechezy głównie dorosłych. Przecież dzisiejsze szerzenie się sekt często bazuje na powszechnym braku religijnego wykształcenia. Fragment yy, omijam i czytam dalej. Kiedy do tego dodamy prozelityzm, którym się charakteryzują nadzwyczaj aktywne i natarczywe sekty, zrozumiemy konieczność wzmocnienia wiary chrześcijan poprzez to, że umożliwi się im stałą formę religijną, aby się coraz mocniej pogłębiała ich osobista relacja z Chrystusem. No sprytnie. I łączenie różnych tam elementów religijnych to jest właśnie działanie Watykanu, który z pierwotnego chrystianizmu stworzył potężną rzymską Organizację religijną, która wpoiła m.in. kult maryjny, kult bogini matki, tak jak i 25 grudnia to urodziny Mitry i jakieś tam słoneczne święto. Potem pasja ku śmierci, Atisa i tak dalej na Wielkanoc, no to to też jest podobne. Mnóstwo rzeczy zostało przejętych. To co najbardziej parszy bez Bidli przejęli, a to co bardziej szlachetne wyrzucili jako zbędne dla zarabiania kasy i zdobywania władzy. I teraz oni jako niechrystiańska organizacja mówi o innych, że oni są nadzwyczaj aktywne i natarczywe. I co trzeba w ten czas zrobić, żeby się to nie rozprzestrzeniało i żebyśmy nie tracili wiernych? Trzeba wzmocnić wiarę chrześcijan, by umożliwiła im stałą formację religijną. I to jest właśnie bardzo sprytna i przebiegła mowa Wojtyły, że tam mówi, że nowe ruchy religijne głoszą od domu do domu i to i tamto, i to jest właśnie objaw sekty, a tutaj, gdzie oni nie mają już elektoratu, władzy nie mają ustalonej pozycji od setek lat, mówi się już o nowej i odważnej ewangelizacji. Tu już nie ma mowy o tym, że to jest złe. Ma być nowa i odważna, która ma rozwinąć formy katechezy głównie dorosłych. I on zauważa, że przecież dzisiejsze szerzenie się sekt często bazuje na powszechnym braku religijnego wykształcenia. Czyli trzeba już od dziecka, od przedszkola walczyć o religię w szkole, w przedszkolu, aby już od dziecka w te treści, które mają utrzymać wiernych przy tacy kościelnej. Teraz tu przeczytam jeszcze ten mój komentarz. I żeby nie było, że raz się Wojtyle wyrwało z określeniem sekt jako konkurencji, tu kolejny jaskrawy przykład, bo pokazuje, że należy zdobywać elektorat odważną ewangelizacją. Tu akurat może być nawet to ogłoszenie od domu do domu, bo tu w Ameryce Łacińskiej nie mają tak mocno ugruntowanej tradycją pozycji, i sami muszą w sekciarzyć, a mówiąc kwieciście o religijnym wykształceniu mówi on o praniu mózgu katolicką propagandą, by potem agitować lud i pozbawiać elektoratu innych zwanych podstępnie sektami. A najbardziej boli Wojtyłę to, że katolickiej Brazylii odbiera się wiernych przez aktywne i natarczywe sekty. Czyli to ta aktywność wigor go drażni. będący pod wpływem pedofilii, klerycy katolicy są ospali i nie zdobywają tak dobrze wiernych. Tam po prostu w Brazylii są ruchy charyzmatyczne, chrześcijańskie i tak dalej i oni zaczęli tracić wiernych. No to cyk sprytnie nazwano to wszystko sektami, heretykami, odstępcami, odejście od naszej wiary zdradą i to jest stara inkwizytorska mowa w nowym opakowaniu. Tych kilka przykładów pokazuje, że Wojtyła był sektofobem, walczył o monopol religijny, wyjaśnił, że chodzi tutaj o walkę z konkurencją, żeby to się nie rozszerzało, nie chodzi tutaj wcale o to, żebyśmy zbawili kogoś, uratowali, ale o to, żebyśmy nie stracili tacy kościelnej władzy. No z tego się to przebija jasno. Watykan od stuleci w mistrzowski sposób manipulował propagandowo ludźmi, przedstawiając się jako organizacja zbawcza, sielankowa. Większość tych kapłanów nie wierzy w tę mitologię sami. Są bez wiary, co wskazuje ich po tym życie prywatne, jak pedofilia, orgie seksualne, narkotyki, kokaina, między innymi znany już... Wesołowski, czy jak tam z Dominikany i no mnóstwo, mnóstwo tego było. Kiedy ludzie ci byli nawet przez Policję Polską demaskowani, to Wojtyła ich ukrywał w Watykanie, nie? Znane są tam sytuacje jakiegoś tam Peca, czy innych. Chodzi o to, że Wojtyła nakazywał, że skoro tracimy elektorat, grupy te rozwijają się, to trzeba je określić jako sekty, jako niebezpieczeństwo, zagrożenie, tworzyć poczucie zagrożenia, bo z tego Watykan żyje od stuleci, równocześnie tworzyć coraz bardziej atrakcyjną dla ludzi wersję Watykanu. Tą śmierdzącą, starą rybę ubierać w lepsze opakowanie, czyli nie głosić o diable tak wprost, to ukryć to potem, to już nie na początek, bo to może zrazić, tylko o miłości, o miłosierdziu, o zbawieniu, taki bełkot słodki jak lukier, który tłum kupi. I to musi być takie miłosierne. Watykan potrzebuje też bardzo dużą ilość użytecznych idiotów, czyli autentycznie wierzących, którzy się nabrali. Którzy mają naprawdę szczere intencje, są szlachetni, dobrzy. Tacy ludzie też są tam chwytani. Przy czym, jeżeli ta szlachetność ich nie ma, umocowania energetycznego, to po jakimś czasie się szybko skapną, że są robieni w trąbę i fuł, wylatują stamtąd na Amen. Nie będzie to trwało wiecznie. Znikają momentalnie stamtąd. Zaczyna im po prostu wszystko śmierdzieć powoli. To jest normalne, że pewni ludzie, nawet ja przez odnowę w Duchu Świętym przeszedłem, przez inne jakieś czynniki. To u ludzi młodych jest normalne, jest poszukiwanie, jest błądzenie. Watykan ma ogromną pozycję społeczno-polityczną, finansową w Polsce. Mają możliwości tworzenia tych salek katechetycznych, których potrafią słodzić lukrem, nabierać młodych naiwniaków, którzy nie wiedzą nic o życiu, których edukacja opierała się na praniu mózgu w szkole. Rodzina też jest ociemniała, głupia, tempa w mediach tylko seksualizacja, komercjalizacja, robienia z człowieka, towaru, kiedy kobieta swoje ciało może traktować jako towar, który sprzedaje na ulicy, gdziekolwiek, musi się pokazać, musi być seksy, konkurs piękności tak zwany, Miss Polonia, to wszystko buduje w społeczeństwie przeświadczenie, że nasze ciało i wszystko co robimy jest tylko towarem na sprzedaż. Jest konsument i jest towar. My jesteśmy towarem i konsumentem zarazem. Więc takie wychowanie przez media robi z człowieka kompletnego debila. Ciemniaka, który nie wie nic ani o sobie, ani o swoich emocjach, ani co jest ważne w życiu. Szkoły tresują, system edukacji jest ustawiany przez program nauczania polityczny. Politycy to po prostu marionetki. Miliarderów, Watykanu i wszelkich sił społeczno-politycznych, plus użyteczni diodzi. Tacy tworzą program nauczania w szkołach. No to już wiemy, do czego to doprowadza. No i teraz Watykan musi zindoktrynować tak ludzi, by się stamtąd nie mogli wydostać, nie? Ale ci bardziej szczerzy, ci, którzy poszukują, łapią się na początku na te odnowy w duchu świętym, na te światełka, na te fajerwerki, na te pioseneczki, uśmieszki, te ich gesty na początku, ta, ta wielka miłość, jeden do drugiego podchodzi, uśmiecha się, całują, wyznają. No to się podoba, to się podoba ludziom młodym, nadważliwym i tak dalej. No ale po jakimś czasie to się zaczyna nudzić, już człowiek, Zaczyna widzieć, że to jest syf. No już zaczyna w ten czas robić sekciarzyć. Już, już jest źle. Już zaczyna próbować interpretować na przykład Biblię nie tak jak urząd kościoła katolickiego, czyli nie to, co Wojtyła kazał w Balplinie. Albo głosisz tak jak my i nasz urząd, albo jesteś heretykiem, albo już jest sekta. Uważaj, bo my tracimy pieniądze i władzę. A ty będziesz przez nas straszony, tylko ten, który pójdzie do piekła, to nie takiego byle jakiego, to jest piekło wieczne. To jest piekło, które się nigdy nie zmieni. Będziesz smażony w ogniu, bardziej postępowa wersja, będziesz wielkim oddaleniu od Pana Boga. Śmiech na sali, nie? To jest właśnie propaganda Watykanu zdobywać władzę. Dopóki ludzie będą właśnie się rodzili, a niestety od setek tysięcy lat zauważamy, że ludzie są wstrętni, no to się rodzą źli i dopóki się tacy ludzie źli będą rodzili, Watykan może liczyć na to, że będzie miał władzę. Może się zmieni Watykan na jakąś inną przestępczą organizację, która będzie miała energetyczną możliwość działania wobec złych ludzi. Jeżeli by się ludzie oddolnie zmieniali i tak dalej, no to Watykan traci rację bytu, oni znikają momentalnie. Wszystkich matactwa, krętactwa momentalnie są wyświetlone, wszelkie ich działania ukryte, wyjawione i nagle okazuje się, że to co oni zarzu zarzucali mniejszościom religijnym to jest śmiech na sali w porównaniu z tym co oni wykonali przez 1600 lat swojego działania. Tyle zbrodni, ile oni mają na sumieniu, no to nie ma bardziej przestępczej organizacji, nawet korporacji. Hitler to był detalista, on działał przez bardzo krótki okres czasu, ile on mógł zrobić. Hitler był przede wszystkim nieekskomunikowanym katolikiem, głęboko wierzącym i w żadnym wypadku nie można go określać ateistą. Przecież on uczestniczył w jakichś modlitwach, na grobie matki, na różnych mszach, uroczystościach, odwiedzał kościoły. To był katolik, który zawsze deklarował, że jest katolikiem. Nawet jeśli tak jak wiele katolików ma jakieś kryzysy wiary, potrafi czasem coś chłapnąć przeciwko kościołowi, to się zdarza każdemu katolikowi. To on był katolikiem i katolicy w 30% Niemcy dokonywali wszystkich zbrodni, więc to też jest zbrodnia katolicka, ta hitlerowska. No ale Watykan działo 1600 lat tyle, ile krwi się wylało. Kto najbardziej prześladował chrześcijan? Kościół katolicki. Kto najbardziej prześladował inny? Kościół katolicki. Nie znam przypadków, żeby muzułmanie mieli stałą praktykę torturowania i palenia na stosie ludzi, którzy nie chcieli wierzyć. No, Zdarza się w krajach islamskich, takich potępiałych, głupich, skostniałych, że kara śmierci jakaś tam może być, czy coś, uważając za psychicznie chorego, kto jest ateistą czy chrześcijaninem. Zdarzają się takie ekstesy, to jest złe, wstrętne. Nie popieramy tego, nie popieramy żadnego kapłaństwa, religijno-politycznego, które ma za zadanie właśnie głupi lud, zły lud niszczyć. Tacy są ludzie, żyjemy w takim świecie, trzeba mówić fakty takie, jakie są. Nie można ukrywać pozytywną sielanką rzeczywistości. Widzimy też właśnie po co są egzorcyzmy, po co jest są sekty, po co jest zagrożenie ezoteryką, New Age itd. To wszystko działa tylko i wyłącznie jako proces zdobywania władzy politycznej przez Watykan. Myślę, że te kilka elementów, które wyjawiłem jako dokumenty, mogą jasno to pokazać. Każdy sobie może znaleźć encykliki, wypowiedzi. Wypowiedź na Westerplatte i Pelplińska jest do znalezienia na YouTube w 2014 15 chyba roku. Nie wiem teraz, nie wiem, czy to jeszcze jest. Niemniej jednak, jak ja poszukiwałem to jakiś czas temu, to jeszcze to tam było i najprawdopodobniej to jest. No i to akurat tyle, jeżeli chodzi o mój dodatek na temat materiału dowodowego sektofobii Karola Wojtyły.